Ej, generał, a co ty byś zrobił, gdybyś się dowiedział, że twój sąsiad jest Polakiem? Aj, aj Nie myślałem o tym. No witaj, generale. Czaktulu? To jest hergatka, podcast, którego słuchacie. Luźna gatka przy herbatce. Dzisiaj co mamy ciekawego? Yy, hergatkę. Hergatkę, bardzo dobrze. O smaku? Yy, guarany. Guarany, taka polska. No, nie, wiesz co... W Polsce nie rosną takie rzeczy. Nie no, myślę, że w jakichś bardzo kontrolowanych warunkach chyba dałoby się wyhodować. Wiesz, da się ananasy, to czemu by nie guaranę? Ale nie jestem pewien. Na przykład, czy kawa, czy jest jakaś kawa hodowana w Polsce? Wydaje mi się, że nie? Nie wiem, nigdy o tym nie myślałem. Może... Na pewno jest tytonie, bo nawet pod Krakowem są to planty Wiesz to Zawsze kiedy mijam a, to miejsce, nawet nie, nie mogę zapamiętać jak się ta miejscowość się nazywa, mhm. a, ale zawsze mnie korci, żeby się zatrzymać, kupić parę liści i zrobić sobie samemu tabakę. Mhm. Ale zawsze zapominam jak się ta miejscowość nazywa, a jak przejeżdżam to najczęściej jakimś busem, więc też no, nie zatrzymamy się w środku pola. A, ale tak, ch chciałbym kiedyś sobie tabaczkę zrobić. Boję się tego bo już moje zatoki i śluzówki są rozurane, a gdybym miał sam robić to nie sądzę żeby było lepiej no, Na... to, no podobno powiedzmy z własnej plantacji tytoń jest najlepszy do palenia bo zawiera najmniej chemikaliów tak no, zależy czy mnie tam sikasz no, no <laughs> dokładnie no ale tak e, rzeczywiście nie za polska ta guarana tabaka też nie za polska bo dziesz tabaker coi szadit i ire und macht zuchtich nie wiem, co to znaczy, ale pewnie nic dobrego. Nie to, wiem. To, to jest jeden z tych tekstów, który podczas różnych reklam jest puszczany w prędkości 500, y, tylko że nie po przyspieszeniu, żeby to brzmiało tak śmiesznie jak te wiewiórki, tylko <laughs> e, głoski są pocięte, żeby to, żeby, to, żeby, żeby to brzmiało jak najszybciej, jak tylko to możliwe. Pamiętam, był kiedyś taki odcinek, albo to się nazywało szpital na perypetiach, albo daleko od bo to jest ten uh -huh. sam serial, który zmienił nazwę w pewnym momencie, ale w jednym odcinku dr Kidler a postanowił, że weźmie udział w konkursie, bo ich szpital organizował konkurs na to, kto szybciej przeczyta ten napis. I ponieważ nie mógł tego tak szybko jak inni, bo by był alkoholikiem, to stwierdził, że dodaje wszystkim do herbatki jakichś jakich specyfików, przez które nie będą mogli mówić. I tak chciał to wygrać, ale potem przed jakiś gość, który był w sumie zwykłym typem z ulicy. Ale wygrał, bo Killer by się był za pieszą mordą i mówił to wolniej, tak czy siak. Ale no. też po jakimś czasie ten tekst przyspieszyli, bo to było Tak, bo e, przed użyciem zapoznać się z treścią ludzki, dołączeniem do opakowania, więc co się z lekarzem lub far farmaceutą, po czym dodano, gdyż każdy lek nie właściwie jest stosowany może szkodzić waszemu życiu lub zdrowiu, Czegoś tak, tak, tak. Śmieszne jest to, że to też stosują przy suplementach lub i innych tego typu rzeczach, które lekami nie są. I też, też tam pada Te... sformułować ten lek? Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale. Są, mam... nie, nie słuchałem rady bardzo długo, ale nie, nie wiem, czy to jest legalne. Sugerowanie, że środek Z... nie będący lekiem jest lekiem. Może, ale wydaje mi się, że to jest kwestia prawna, taka, że to musi być użyte. Trzeba by było to sprawdzić. I w razie czego zrobimy sprostowanie na następnym odcinku. O, bo to, to jest ciekawa rzecz na rozchmianie też. No, bo ja niestety no, radia nie słucham, więc reklamy też mnie omijają. No, jak ja da dzisiaj autem, no, to, no jasne, jasne. to to się zdarza. E, tutaj w takim razie mam dla Ciebie rozwiązanie tego problemu. E, aplikacja RMF, e, RMF-u, nie pamiętam jak się ona nazywa, mhm. jak piszesz w, playu, w Google Playu, to, to, to na pewno znajdziesz. E, RMF-ka ma multum stacji tematycznych. Wiem, wiem, tylko że... Mój świętej pamięci Lanos nie miał żadnego, Ale... wif, nie wi, tylko Bluetootha, ani w tym stylu w radiu, więc. Ale nie, nie mogłeś taką? podpiąć? Z jednej strony mogłem, tylko też powiedzmy, były problemy na tym, że kabel mam miałem taki rozorany, który trzeszczał. Chociaż możliwe, że to był problem gniazda w radiu samochodowym. A druga rzecz to to, że strasznie słabe to radio było, więc trzeba było radio na maksa i okay. telefon na maksa, więc. Nie brzmiało też to dobrze, bo strasznie na basach. Rozumiem. No to basy na minimum. <grym> <grym> Próbowałem to jakoś tam dostosować, nie dało się. Po prostu okay. już starość samochodu robiła No ale umarł król, nie żyje król. Niech żyje król, dokładnie. Nowe auto jest w trasie. W tym tygodniu będzie, więc. A to z salonu, czy? Z salonu? O, kurka wodna. O, dacia, więc naj, najdroższa nie była. Taki sieł ale... mi według mnie wśród samochodów. Ale dacia jest rumuńska, jeszcze. Rumuńska. Się nie no, nie ma, ale... W częściach francuskich. Tu tego nie wiem, wiem, że... jest Małopolska jest Małopolska <laughs> ale bardzo dobrze, że wspominasz 11 listopada mamy dziś, dzień mhm. singla tak? tak? tak, jak to? no nie wiem, na Aliexpress są promocje z okazji dnia <laughs> singla bo chyba nie świętują tego Dnia Niepodległości. No, ja... ja Ej, roz... Ty poczekaj. Na Steamie chyba też są promocje z okazji dla singla. Coś bo... tu musi być. ja się, jakie te gry są. Hatofu boyfriend. <laughs> Co jadę? Gra o podrywaniu gołębi. Visual novel taki. Szkoda, że podcast nie zawiera mimiki, bo... <laughs> <laughs> bo zrobiłem minę. <laughs> Tak. Ale po co podrywać głębie? W sensie, jedyne, co mi tutaj przychodzi do głowy, żeby ta gra miała jeszcze jakiś sens, to jest ten podrywacz psychopata, który umawia się, a potem tylko jedna osoba wraca z randki. I to, to, to jeszcze w takim rozwiązaniu, w kontekście głębi, widzę sens. Jako, że pałam do tych ptaków z czarą niechęcią. Myślę, że z wzajemnością. Zrobimy tak. Ja ci przedstawię mój klucz do styma i sobie przetestujesz. Okej. Okay. Tak. No, ale nie. Dzisiaj 11 listopada. Dzień wspaniały. Dzień niepodległości. I końcówka. Dzień, w którym my świętujemy odzyskanie niepodległości, a świat zakończenie pierwszej wojny. Też warto o tym pamiętać, mm. bo jakoś tak wypada z głowy. No, albo no. Dzień Singla też świętują. I Dzień Singla najwyraźniej. Ale wiesz, 11 listopada, ja kojarzę, że jeszcze w roku 1686 było poświęcenie i okoronowanie obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej. No. Także okay. to wiele, wiele jest dzisiaj rzeczy do świętowania, ale skupmy się może na tym, o czym najwięcej jest w mediach. Polskich mediach. Polskich mediach, dzień sing. <laughs> nie no, wystartował kolejny Marsz Niepodległości. Jestem ciekaw, bo chyba tylko telewizja Trfam streamuje na żywo cały marsz, ale... A telewizja Republika? Bo już się czymś do rzucać. No, nie, nie, nie sądzę. Republika jest jakoś teraz już powiązana z partią rządzącą, nie? No, tak. No, więc, więc no. Nie, nie sądzę, jako że... Wydaje mi się, że prób, były próby zagarnięcia a, chyba rok czy dwa temu przez prezydenta Andrzeja marszu, natomiast świta mi, żeby narodowcy nie zgodzili się na to, nie chcieli, że to ma by być ich, ich marsz. No, znaczy, wiesz, no, ja nie mam nic przeciwko ty, temu marszowi fajna inicjatywa, ludzie się dobrze bawią. Tylko jedyny problem, jaki tam jest, to ci wszyscy ludzie, którzy tam nie idą, po to, żeby, Poświę... ra żeby poświętować razem tłumnie, śpiewać jakieś... R rotę. Rotę na przykład dokładnie. Tylko po to, żeby... A, za chwilę podejdziemy no tak. i komuś sprzedamy kosę. Kosę? Na przykład, no. Kostka brukowa. Ja układałem Jarosolę. Dokładnie. O, to drzewo ma czerwone liście. Ale drzewo. Trzeba je wyrwać. Trzeba je wyrwać. No, chociaż wydaje mi się, że epicentrum tych wszystkich ataków, czy zamieszek na, na, na, na marszu to był rok 2012 i od tamtej pory jest z roku na rok coraz lepiej. Tak, A jeszcze odkąd dają. się nam partia rządząca zmieniła, to już w ogóle jest jakby prawie, prawie spokojnie. Zresztą tam nawet nie, nie dochodzi chyba do żadnych incydentów, co najwyżej ktoś idzie z banerem zawierającym ojkę e, znaczy, albo coś. Tak, wiesz co? Bardziej chodzi do incydentów, gdzie Antifa zaczyna blokować. No, blokować. czy wiadomo, to jak ktoś, jak ktoś chce, no sieje wiatr, to zbiera burzę, czy coś tam. No, no ale wiadomo, jak przechodzą koło ich skłotów i polskie chwalenie się! Jak to tak? Być dumnym z czegoś na co nie masz wpływu? Dokładnie. To wiadomo, on to, to polecą te kamienie. No, no. no a to Ale czy, specific, w ty, no. czy w tym roku też, bo nie sprawdzałem, jaka jest trasa marszu, czy też przechodzi obok skłotu po wydarzeniach z zeszłego roku? Nie wiem. Bo wydaje mi się, że, że jakby wiadomo, są narodowcy i narodowcy, a wydaje mi się, że ta część, no powiedzmy, nie, niebojówkowa, a ta troszeczkę bardziej zaangażowana w politykę. Oczywiście nie wszyscy, bo nie wolno zapominać nam o jednostkach takich jak ten pan Silny Koks, który startował na prezydenta. Bardzo zapomniałem, jak się nazywa, mówię, żeby yy... o nie zapominać. Ma... Marian Kowalski? Tak jest, właśnie. Najpiękniejszy człowiek. Najpiękniejszy świata. To on niby jest tym narodowcem związanym po, w politykę, ale nie byłbym specjalnie zaskoczony, gdybym przeczytał o wiadomościach, że ktoś dostał od niego coś innego niż prezent. <głosy> znaczy, on ogólnie z ruchu narodowego się wypisał z tego Jakiś cykrasza. czas temu tak, ale też w nim był, więc... E, no on powiedz... był nawet organizatorem marszu. Bardzo możliwe. Na pewno startował no, na prezydenta z ich ramienia. Mhm. No, ale on zresztą nawet kojarzy mi się że chyba już podziękował katolikom, został jakimś ewangelikiem czy kimś tam, ale nie jestem tego pewien, więc nie, nie, nie cytujcie mnie, proszę. Natomiast chodzi mi to o to, że mam wrażenie, że jednak są osoby w sztabie, czy to Młodzieży Wszechpolskiej, czy innych osób, które wydaje mi się, że tak sobie siądą i pomyślą, że kurka wodna, te rozruby to nam nie służą. Hmm. I że chyba starają się w jakiś sposób organizować to tak, żeby było to jak najmniej tam mieli, przecież powołali tą swoją straż, która miała na wszelkie incydenty reagować i chyba reaguje jako że właśnie tych kilku lat incydentów nie ma więc, więc no powiedzmy, że impreza nam się cywilizuje, choć kto wie może za dwie godziny będę żałował tych słów zobaczymy w razie czego możecie pisać w komentarzach <grystanie> <grystanie> czy, czy ktoś się oberwał cegłówką <grystanie> no. i czy zasłużenie czy nie, bo to też warto podkreślać <grystanie> Kto zaczyna tego wina, pamiętajcie? Dokładnie. No. Proszę pani, bo on zaczął. Tak. No, ale jak myślisz, czektuli, jak Jakie są a, takie sensowne, solidne, dobre sposoby na świętowanie patriotyzmu? Chyba, że, nie chcę tu ci narzucać odpowiedzi, chyba, że uważasz, że nie warto podkreślać e, przywiązania do narodu, jakichś tożsamości, że patriotyzm może jest przeżytkiem. Znaczy, Albo czym, nie tyle przeżytkiem, no. a czymś, co mogłoby być zmodyfikowane, zmodernizowane i czymś innym zastąpione. Znaczy, zasadniczo, jeżeli chodzi o sam patriotyzm i mówienie o tych rzeczach, to w, w tym momencie dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby dbać o swoją, powiedzmy, okolicę. To znaczy, że widzisz, że... Są je, jakieś łajzy, które powiedzmy innym przeszkadzają, masz nie wiem jakichś ludzi, którzy cały czas na przykład wyrzucają śmieci, no, inaczej rozrzucają śmieci wszędzie, nie? Okay. że wychodzisz prze, na przykład z psem na spacer i patrzysz, że pod balkonem pełno petów, pełno jakiegoś tam, no nie wiem, ogrysków jakichś innych pierdół. No to, żeby zebrać się odpowiednią grupą sąsiadów i zapukać po jej grzecznie. Proszę pana, proszę posprzątać, póki jesteśmy mili. A jak, jak by wyglądało bycie niemiłym? Już, już, już pan sąsiad już dokładnie wie, kto mu zwrócił uwagę. Słucham teraz, jaki będzie krok, kiedy on powie nie. No w, wtedy mamy od tego na przykład Straż Miejską, prawda? <głos> <głos> tak, Straż Miejska przyjdzie patrzę. no są pety, rzeczywiście, kto to rzucił? Tamten pan. Na pan dowód? I <głos> tutaj Straż Miejska wraca do domu. No, ale wiesz, no, ja mówię o takim idealnym świecie, w którym jednak ci tak. sąsiedzi potrafią zareagować i wiesz, uprzykrzać życie temu sąsiadowi, który nie potrafi się dostosować do pewnych hmm. zasad. Sprzątanie po psie. To jest według mnie też pewien akt patriotyzmu, bo dbasz o to, żeby nikt nie wlazł w gówno i żeby mu nie psuć dnia. Mówienie, znaczy nawet nie tyle mówienie, tylko Pokazywanie swoją postawą to, to, że Ty jako Polak potrafisz się zachować, jesteś kulturalny, gościnny, a nie tylko potrafisz komuś dać w mordę. No widzisz, to ja Ci powiem, przypadek teraz powiedziałeś o tym psie, a przypomniała mi się jakaś taka grafika, czy może artykuł, to był teraz, nie jestem niestety pewien, bo widziałem to lata temu jeszcze w czasach uh -huh. liceum. A, był jakiś taki poradnik nowoczesnego, patrioty, bodajże nakładem Gazety Wyborczej, wydany. Znaczy nie jestem pewien, ale powiedzmy treściowo mi pasuje, żeby właśnie się sprzątać, żeby podatki płacić i coś tam jeszcze, jakieś takie no. pierdoły. To nie jest patriotyzm, czek, to w moim oczywiście odczuciu, możesz się nie zgadzać. To jest zwykła, zwykła ludzka przyzwoitość, która tak. z patriotyzmem nie ma strony, nic tak. wspólnego, tak. ani tak. trochę. Bo tak, w takim wypadku, takim samym patriotą będzie ci no, Polak, Niemiec, Ukrainiec. No, Hin to nie <grymne> <grymne> odjewa <szanta. grymne> przynajmniej nie <grymne> no, nie, nie, nie nie podoba mi się spłycanie tematu patriotyzmu do, do prozy dnia ale prozy dnia, która jest najzwyczajniej w świecie potrzebna dla komfortowego życia bez względu na jakikolwiek kontekst kulturowo-historyczny jakikolwiek Uh, czyli nie zgodzę się, że patriotyzm jest sprzątanie po, po psie, bo to jest coś, co wypada robić bez względu na twoje wyznania, orientacje polityczne i jakiekolwiek inne, tylko po prostu tak wypada. Mm -hmm. Więc co to za patriotyzm? No, wiesz. Takie Dwa na dziesięć. Okay. <śmiech> Dobra, to teraz dawaj ty ze swojej strony. Trudne pytanie. <śmiech> <śmiech> no, to teraz dałeś tadu. Uh, tak, nie, ja... ja Przygotowując się do odcinka poświęciłem kilka chwil na, na zastanowienie się temu. I jedyne co mi przychodzi do głowy, to jest próba uwzględnienia w tym, co. w tym, jakie masz swoje podejście do kraju. Także tego, co. Jaki masz. Jaki, jaki masz stosunek do kultury, historii? Jakby. A to powiedziałbym jako pierwsze. To znaczy, nie bardzo widzę, żeby osoba, powiedzmy, uważała siebie za patriotę i o kraju nie wiedziała kompletnie nic. Mhm. Rozumiem, można, można e, nie, nie mówię tutaj, że musisz być czy to historykiem, czy to kimkolwiek, ale jeżeli przez patriotyzm rozumiemy miłość do kraju, to za co ten kraj kochasz? Umiejętność mhm. zdefiniowania tego uważam za znacznie bardziej patriotyczną niż właśnie opłacanie podatków w tym kraju, <głos》>, gdzie na przykład płacenie podatków, ono, to mi najbardziej z tego podręczniczka zapadło w pamięć, bo, bo po prostu mam świadomość, jak dużo ludzi jest przez podatki dojeżdżanych i często aktem patriotyzmu jest przeniesienie z półki do Czech i, i funkcjonowanie tutaj dalej, niż e, dumna śmierć e, wskutek przebiurokratyzowanego aparatu państwowego. E, więc tak, jeżeli miałbym powiedzieć, co według mnie jest e, kluczowe dla patriotyzmu, to Umiejętność zdefiniowania tego, co w kraju cenisz i ewentualnie, co byś chciał zmienić i tutaj najtrudniejsze podjęcie kroków w tą stronę. I rzeczywiście to, co powiedzieć o sąsiedzie, nie wyklucza się, bo jasne, zawsze fajnie, kiedy masz możliwość zareagowania na jakiegoś no, brudasa powiedzmy w środowisku. Natomiast też musimy mieć na uwadze, że nie zawsze mamy możliwość... Bo przykładowa Straż Miejska nie pomoże ci w tym problemie. Eee... A powinna? Powinna, ale. Wiesz... Bo od tego jest Straż Miejska, żeby dbać o czystość. Nie, straż, czy straż Miejska jest od tego, żeby dać Ci mandat, jak pijesz piwo na ławce. I założyć blokadę, jak zaparkujesz w miejscu, które jeszcze, jeszcze przedwczoraj było legalne, ale <grym dzisiaj <grym nagle nie jest. <grym <grym no, więc więc. Eee... Podoba mi się koncepcja, e, którą to pozytywiści e, przecież przedstawili tej pracy u podstaw, i wydaje mi się, że to jest chyba najzdrowszy patriotyzm, jaki. jaki e, no, jak, z jakim się spotkałem, bo spotkałem się z kilkoma odmianami właśnie rzucanie kostką brukową to jest jedno, e, rzucanie się z szabelkami na czołgi to jest drugie, branie udziału w tych wszystkich powstaniach, które tak jakby nie wychodzą. I wspominanie tych powstań to jest też. bardzo znaczy, Maltyrologia wśród. Polaków jest wielka, i wydaje mi się, że przez to, jak nas uczą w szkole też o tych wszystkich powstaniach, że cały czas podkręcają tą doniosłość tych wszystkich upadłych powstań, no to to swoje robi. I myślisz, że to może powodować, że jakąś taką agresję? W sensie. Nie, sobie... nie agresję. Tylko... Nie, ale chodzi mi o to, że teraz siedzi, siedzi sobie taki sama w szkole. Widzisz, no to nie wyszło, to nie wyszło, to nie wyszło, ale teraz to rząd mnie się nie podoba, to złapię kostkę i coś porozpierdalam. No nie, to, że chcę porozpierdalać, to jest jego wewnętrzna chęć po prostu rozładowania emocji, bo to jest tak, powiedzmy, żołnierze wyklęci, wdyres zaklęci, E, po co tam idą głównie? No nie, no... Z, z, po to, żeby się... Tak, żeby zrobić sobie borutę. Dokładnie. Nie idą po to, żeby pokazać, jacy to są polscy. Nie, no trochę idą. tylko koszulki wiesz. No. <głosy> tylko, że według mnie raczej osoby, które są takimi patriotami, patriotami, takich koszulek nie noszą też. Trochę tak. To, no... Trochę wstyd. W Trochę. zasadzie te koszulki bardzo często są bardzo ładne i nie powiem, te grafiki często mi się podobają, ale A potem sobie pamiętam, że Laseba też takie nosi. Dokładnie. Więc rozważni ludzie raczej rozważnie traktują te wszystkie symbole i nie wytatują sobie symbolu Polski Walczącej na ramieniu, ale alptujesz na czole. <grym> tu masz na czole, to jest temat na kolejny odcinek, <grym> myślę. Spotykam je coraz częściej. Chcesz zrobić tatuaż na czole? Nie, ale spotykam je coraz częściej na ulicy, czy coś, jakby jeszcze z czasów dzieciństwa pamiętam, że to się nie zdarzało. Jakby... Że ktoś ma że coś na tole? Cokolwiek. No, nie mówię tutaj, że mm -hmm. od razu swasty, ale, ale że ogólnie twarz jako taka. Bo jest coraz. No. Dobra. Nie... Tak, no, a... pogadajmy, kiedy idzie tak. na temat. No, ale wiesz, no, wracając już do tego tematu. Za zakładania od odzieży sportowej mm. w klimacie patriotycznym. Mm -hmm. no to, no to, to nie jest też jakiś przejaw patriotyzmu, założenie takiej koszulki. No spoko, można sobie znaczy, założyć. Znaczy patriotyzm nie jest y, jakoś jasno zdefiniowany. Znaczy no. ty i ja mamy różne podejścia inni ludzie mają różne, więc myślę, że na pewno są ludzie, dla których to jest właśnie pokazanie jak bardzo kochają ojczyznę y, przez no, odzież. No i no, mi, no. Może coś z tym być, ale nie wiem. Mnie to w ogóle nie rusza. Raczej, raczej w takiej materii widzę, że... Już to jest napiętnowane przez, u mnie wewnętrznie, że no, od razu w mamy do czynienia. Tak? No niestety, to, to, to prawda. Ale wracając do samej koncepcji, tak, kiedy tutaj ro, rozmawiamy, wydaje mi się, i to bym chyba mógł jako najbardziej sprzyjającą najbardziej podobającą mi się wersję przedstawić. Powieść o patriotyzmie jako o koncepcji próby zostawienia kraju, ale mówię tu nie kraju, nie, nie lokalności społecznej, chociaż patriotyzm lokalny też istnieje, ale rozbiłbym to, mm -hmm. skupiając się z uwagi na dzisiejszy dzień na tym ogólnopolskim, na zadaniu sobie pytania, jaką Polskę mam teraz, jaką bym chciał, żeby była, i delikatne dążenie w tą stronę. Jasne, wielu rzeczy no, szary obywatel nie da rady zmienić. No, nie oszukujmy się. Sprawodawstwo nie zmienisz go. No. Znaczy to zasadniczo to nie są rzeczy, które można zmienić powiedzmy w przeciągu 10 lat nawet, nie? Bo tak hmm. naprawdę najważniejszą rzeczą którą można zmienić, to jest odpowiednie wychowanie swoich dzieci. A według mnie z tego, co swoich lub, cudzych, swoich lub cudzych, bo pamiętaj, że dziecko jako bardzo chłonna istota będzie zwracało uwagę głównie na rodziców, ale nie tylko na rodziców. No nie tylko, ale y, zasadniczo w szkole tej, tej tego nie, ze szkół tego nie wyciągnął. No nie, ze szkół wyciągnął poszanowanie dla powstania styczniowego, listopadowego i warszawskiego. No ale nie <śmiech> chodzi o to, że tam idzie, dziecko idzie po inne rzeczy, a nie po to, On żeby... siedzieć parę godzin. Dokładnie. E, więc jak rodzice nie czują tego, nie potrafią w sposób taki prosty przekazać dziecku, jak powinno się zachowywać, bo tu nawet chodzi o to, te podstawy zachowania w grupie, mhm. jak powinien się zachowywać, że nie wyrzucamy śmieci gdziekolwiek, tylko do kosza. Warto przejść nawet, wiesz, te kilka metrów dalej. A potem wytłumacz dziecku, ja to, to akurat nie jest z, z Polskim, a ze Szkocji pamiętam, no z loda, mm -hmm. został mi papierek, chciałem go wyrzucić. 15 minut szukałem kosza, w sensie, i tak chodziłem, no. spacerowałem po mieście, więc jakby nie był to problem, ale kosz tam cholera nie było. Dlatego ja mam woreczek cały czas przy sobie, znaczy, no, jak, Śmieci no, jak, do niego znaczy zbieram, jak mam plecak, tak. to, to, to, to plecak nie, no, rozwiązuje ten problem, ale nie zawsze się nosi przy sobie coś, gdzie... Zwłaszcza mówimy tutaj o pociapcianym, wiesz, tak, lepiącym no, się. Nie ja mam psa, więc zawsze mam przynajmniej ze trzy woreczki na kupsko w no tak, kieszeni. Nie? No tak. No więc zawsze do czego mam włożyć. No ale wiesz, takie drobne rzeczy, które... To, to powiedzmy ten patriotyzm lokalny, żeby innym ludziom żyło się dobrze, żeby fajnie się nasza społeczność rozwijała, żebyśmy się... A jak to się ma na przykład do obrażania jakichś grup, których w... nie lubisz? No to, to, to nie jest przecież patriotyzm, obrażanie innych grup. Nie? A jeżeli, pokazywać... a jeżeli nie są prawdziwymi Polakami? <głos> Według mnie najlepszą podstawą patriotyzmu to jest to, że pokazujesz innym grupom jak być lepszym. W sensie, że przychodzi do ciebie na przykład powiedzmy, nie wiem, Hindus, z Niemiec i widzi jak na w powiedzmy na swoim gospodarstwie Polacy potrafią się zachowywać i mówi, że fajnie, chciałbym tak u siebie. No. że pokazać, dawać przykład. To jest według mnie ważne. Okej, okay, na no to mogę się zgodzić z tym, że to pod... znaczy, że żeby... Żeby nie było, że, że, że mówię, że się zgadzam, a się nie zgadzam. <grywa> Starałbym się to rozdzielić. Właśnie ten lokalny od globalnego. To znaczy z lokalnym, co całkowicie się po potem, co powiedziałeś, pod globalny wydaje mi się, że jest on o tyle trudniejszy, że wymaga działania. To znaczy... Jasne, no, możesz mówić, że kraj kochasz i w sumie nic z tym nie robić, bo no, też no, nie ma przymusu, nie trzeba. O, ale by... kocham swój kraj. Ale na wybory nie pójdę. Na przykład, na przykład. Kocham swój kraj dlatego na wybory nie pójdę. A bardziej wybijeś mnie. Przepraszam. Tak, wydaje mi się, że, że jeżeli zgubię wątek i teraz mówię troszkę niespójnie, to przepraszam, więc zacznę od nowa. W kontekście patriotyzmu jako miłości do ojczyzny wydaje mi się, że istotą jest tutaj nie tylko mówienie, myślenie o tym, ale jakiekolwiek działanie w tym kierunku i nie chodzi mi tu w żadnym wypadku o próby zmienienia, świata tej, tej szarży szabelką na czołgu przysłowiowej, bo, bo no, mierzmy siły na zamiary. Natomiast jeżeli mamy możliwość, jeżeli widzimy coś, co nie działa i niech będzie to już na poziomie sięgającym, więc dalej niż najbliższe otoczenie, brnijmy w to. Czy, to. czy to próba stworzenia jakiegoś rozwiązania, które może być wykorzystane na przykład Niech będzie, dajmy tutaj u nas na osiedlu. Ktoś padnie na dobry pomysł. Może nie przeszkadzajmy sobie i nie róbmy prania po 19. I załóżmy, że to działa. Wiem, że przykład jest absurdalny i chyba nawet go omawialiśmy. Tak. Natomiast załóżmy hipotetycznie, że to zadziałało. Jesteśmy pierwszym osiedlem w Polsce, gdzie wszystkim dzięki temu żyje się lepiej. Fursujmy wprowadzenie to dalej, bo hmm. jest dobre. No, oczywiście tutaj wiem, że użyłem bardzo złego przykładu, bo skrajnie złego. Ale o, o, o. Mamy chwasty dookoła, nasze osiedle styrdziło wyplenimy, a to, że wierzba jest chwastem, no to wierzby zostają pokonane. Nie ulegajmy ludziom, którzy kochają drzewa bardziej niż zdrowy rozsądek, którzy mówią, że nie wolno drzewek ścinać, tylko przekażmy informację, że drzewa więcej tlenu produkują w okresie wzrostu, drewno można wykorzystać, jak się posadzi nowe, to środowisko będzie no, nawet na plus miało. Te wiewiórki, które żyją w tym konkretnym drzewku nie ucierpią, bo uciekną jak przyjdą ludzie, a znajdą sobie domek szybko. Za 5-10 lat będzie nowe drzewo. Może nawet dwa, kto wie, co spółdzielnia wymyśli. I niech to brnie się, niech to brnie dalej. Czyli patrz, wychodzi mi na to, że najsensowniejszym, znów według mnie, podejściem do patrycyzmu jest edukacja. No tak. Coś, co mamy spieprzone po całości. Też miejsce jakby powód bardzo przykro. E, ale to jest edukacja, którą rodzice powinni przekazywać. Rodzice, ale też inni ludzie. W sensie nie mówię tutaj o edukacji na zasadzie szkoleniu innych ludzi z rzeczy, ale wykazywaniu. No, przy przykładem. Dobry przykład dla innych. Też, też, też, bo przykłady to jest jedno, naturalnie, natomiast wytłumaczenie swoich działań i wykazanie, że są to z działania dobre, no, no, mm. dziwia, no czasami nie jest to oczywiste, a choć, no wiadomo, może, mo, mogą być sprawy jakieś tam poglądowe, niepoglądowe, które jednak nie pozwolą człowiekowi jednoznacznie powiedzieć, czy działanie przyniesie więcej szko szkody czy pożytku, bo powiedzmy może być i to, i to. No patrzmy uh -huh. na te drzewa na przykład. Uh -huh. e, no rzeczywiście przez jakiś czas będzie mniej zielono. Tylko czy mimo wszystko nie jest warto... No nie wiem, no ja ja lubię, jak mi gałęzie na głowę nie spadają, bo drzewo <laughs> nie się bo to łamać, no. Bezpieczeństwo to, to, to, to, to... Rzecz drugorzędna. To, to się nie liczy. Dokładnie. No ale dobra, My mieliśmy dzisiaj krócej rozmawiać, więc zbliżając się ku końcowi zapytam cię bardzo, Czektul, co polecasz? Co polecam? Otóż dzisiaj bym powiedział, że na dzisiaj bym nic nie polecał. Po prostu zastanowić się, czym jest dla was patriotyzm i może zacząć to robić. Ten, bo w, powiedzmy w tym całym zabieganiu codziennym tak czasami ciężko o tym pamiętać, nie? Co jest takie wartościowe. Czyli taka wartościowe? Czy usiąść, zastanowić się. Tak. Hmm. To nie, to ja będę, ja będę bardziej do, konkretny. W Krakowie na ulicy Bożego Ciała jest fantastyczna tabakiera o nazwie Smoke God. Takiego wyboru tabak jak tamto nie widziałem nigdy wcześniej. I jak ktoś jest w Krakowie nawet przejazdem to bardzo polecam się tam wybrać, bo ojejku. Okej. Okay. To była Hergatka. Żegnamy Was. Cześć.